Dzień dobry wieczór, witamy się bardzo serdecznie ze wszystkimi słuchaczami i słuchaczkami Konglomeratu Podcastowego, a witamy się w książkowej odsłonie Konglo, w duecie dzisiaj debiutującym, także wielkie rzeczy dla nas. Każdego z nas znacie bardzo dobrze z innych nagrań, ale w duecie słyszymy się po raz pierwszy, no i na początku się przedstawimy. Z tej strony Marta Potwornicka-Płaza, a jest ze mną Sylwek Kozdroj, czyli m.in. twórca kanału Retro Komiksy. Cześć Sylwku, miło Cię słyszeć. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przedstawienie się już za nami, możemy wgryzać się w temat dzisiejszego odcinka. A dzisiaj będziemy rozmawiać nie o komiksie, ale o książce, bo... Z Sylwkiem spotykamy się w wirtualnym studiu z bardzo konkretnego powodu. Otóż zachęcona ostatnimi premierami wydawnictwa Wesper, sięgnęłam po erupcję Michaela Crichtona. W dużej mierze zachęcona obietnicą pewnego żywiołu, przygody i dramaturgii, jakie niemalże już wyzierały z samego opisu. Czy opis sprostał oczekiwaniom? Przekonamy się, porozmawiamy o tym. No ale dobra, będąc już po lekturze napakowana masą emocji i przeżyć, stwierdziłam, że no, w tej opinii musi mi ktoś pomóc. Ktoś, kto ma niejako papiery na bycie fanem Michaela Crichtona, taką osobą jest właśnie Sylwek, wierny czytelnik i chyba wydaje mi się jeszcze trochę nieśmiały promotor tego właśnie autora. Sylwku, zacznijmy więc od podstaw. Dlaczego Crichton i dlaczego... Na Boga, dlaczego gdzieś ten Twój Instagramowy projekt poświęcony właśnie temu autorowi umknął Ci z radarów? Dobra, to po kolei. Dlaczego Michael Crichton? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ w czasach, kiedy zacząłem chodzić do Biblioteki Miejskiej, był to jeden z niewielu pisarzy dostępnych w tej bibliotece z niezrozumiałych dla mnie powodów, bo, do których zaraz tutaj jeszcze przejdę, ponieważ... Yy... Z reguły w tej bibliotece spotykałem właśnie mm -hmm. jakąś sensację, fantastykę, która była po prostu wszędzie. I oczywiście horror od Amberu, bo to była naprawdę taka bardzo malutka biblioteczka. Ona to niewiele miała w zasadzie zasobów w takiej małej mieścinie, jaką była Biała Podlaska. I w pewnym momencie w ogóle tak zupełnym przypadkiem było gdzieś to w połowie lat... 90, może bardziej pod koniec, trafiłem na pisarza, którego zupełnie nie kojarzyłem. Tym pisarzem właśnie był ten Michael Crichton i okładka sugerowała, że był to twórca Parku Jurajskiego, a że miałem już gdzieś za sobą mm, film, no to stwierdziłem, dobra, damy mu szansę, zobaczymy, kim jest ten facet i, i jak on w ogóle pisze, bo mm, trzeba sobie zdać sprawę, że tak... E no, wszyscy jakby jak promowany był Park Jurajski czy, czy chociażby ta erupcja, no to wydawałoby się, że to jest pisarz, który powinien być kojarzony, który w Polsce, który. No, no właśnie, no, jako o tym na pewno takich. Twórca takich wielkich hitów, chociażby jak Ostry Dyżur, no wszyscy go powinni znać, tak? A okazuje Aha. się, że wcale tak nie jest. I odpowiadając trochę na Twoje drugie pytanie, właśnie ten projekt instagramowy on po prostu upadł i trochę straciłem do niego serce z racji tego, że pomimo tego, że jakbyśmy zaczęli wymieniać ilość filmów, które powstały na podstawie książek Kryptona, no to się okaże, że owszem filmy kojarzymy, ale już samego powieściopisarza już już tak nie do końca, tak? Więc mam mm -hmm. wrażenie, że to jest trochę taki autor zapomniany w Polsce i chociaż naprawdę w pewnym momencie był na niego boom, kiedy wydawnictwo Amber zaczęło wypuszczać swoją srebrną serię, to, to on zaczął się pojawiać gdzieś tam w tych miejskich bibliotekach i tak właśnie na niego trafiłem gdzieś pod koniec lat 90. No to owszem, on jakby pojawiał się, ale dalej to był dla wielu osób po prostu no name i myślę, że do tej pory tak jest, że możemy kojarzyć właśnie chociażby mm -hmm. takie filmy jak Kongo, jak Kula, jak Park Jurajski, ale no nie kojarzymy, że to jest autor który odpowiada za, za te tytuły, więc można powiedzieć, że nawet troszeczkę tak trafiłem na niego przez przypadek nie mając innego wyboru, ale bardzo dobrze, że trafiłem na niego. No właśnie i dokładnie z tego powodu zaprosiłam Ciebie, Sylwku, właśnie do tego odcinka, bo ja mam wrażenie, że jestem trochę po drugiej stronie barykady niż Ty. Dla mnie Krikton, przepraszam, był właśnie tym gościem od Parku Jurajskiego i to stosunkowo niedawno, bo Wesper rzeczywiście Park Jurajski odświeżyło już teraz nie pomnę kiedy dokładnie, ale to była też stosunkowo świeża premiera. No i gdzieś tam pojawiła mi się myśl w głowie, że wow, że to była książka najpierw. A przygotowując się do naszej rozmowy w momencie, gdy wgryzałam się w jego biografię, no to było dla mnie właśnie zdumiewające odkrycie tego, mhm. ile za tym gościem stoi tytułów i naprawdę potężnej popkultury, która tak naprawdę nas wszędzie otacza, więc rzeczywiście jest tutaj jakiś potencjał yy, odkrywczy, żeby tego autora przypomnieć poza też y, tymi najsłynniejszymi tytułami, raczej kontekstowo, właśnie jako gościa, który dał bardzo dużo konkretnym y, nurtom w obrębie literatury, w obrębie y, filmu. No i o tym też ciebie chciałabym na pewno dzisiaj podpytać, o te y, jakby typowe myśli dla, y, dla Crichtona, które wydają mi się szalenie interesujące po lekturze samej erupcji i też zachęcające do tego, żeby po te książki sięgnąć głębiej dalej i po kolejne pozycje, żeby zobaczyć, o jakiej tutaj ciągłości Aha. zainteresowań możemy mówić. A ciekawa jestem, bo wspomniałeś, że tą ksi książkę, którą zobaczyłeś, że była na niej informacja, że to jest autor Parku Jurajskiego. A myślę, co było dla mnie w pewien sposób zaskakujące, bo podejrzewałabym, że to właśnie Park Jurajski był jedną z tych pierwszych książek, jakie przeczytałeś, Krytona. A chyba tak nie było, co? Czy Historia jest taka, że ja zacząłem czytać parkiurajski, ale. On jest bardzo trudny w odbiorze na, na o, samym początku. M w jakim mówię, sensie? Już, już tutaj tłumaczę. Tutaj chodzi mi o tą pierwszą część, no bo też trzeba dodać, że Klikton mm, napisał dwie części Parku Jurajskiego, mm -hmm. tak? Czyli mamy tą pierwszą, e, którą, no, jako pierwszy film została nakręcona i później mamy jeszcze Zaginiony Świat, jakby drugą mm -hmm. część. I o tyle jest ona ciężka w odbiorze, że tam przez mm, powiedzmy 50-60 stron dostajemy taki bardzo naukowy język, który prowadzi nas chociażby przez teorię chaosu. Oh wow. I teoria chaosu jest podawana, jakby okraszana dodatkowo pewnymi wzorami, które też się pojawiają w książce. I to są wzory może nie matematyczne, ale takie próbują, jakieś tam kreski, jakieś przecinki, jakieś tego typu rzeczy, które mają nam zobrazować jakby w jakiś sposób, czym jest chaos, do czego może doprowadzić, czy powinniśmy się go lękać, et I to dla gościa, który powiedzmy 14, 16 lat powiedzmy, no to nie było to, czego szukałem. Ty w chciałeś w dinozaurów, jeszcze. prawda? Z... Tak, ja chciałem dinozaurów, dokładnie. A wiesz, że chyba nawet chciałem dinozaurów. Tak sobie, chyba myśl... tak sobie przypominam, że chyba wcześniej Stevensona czytałem A i jego, i jego zagi zaginiony świat. Nie, Doyle przepraszam. Czyli miałeś jakieś takie określone wyobrażenie tego, czym y, może być książka o tytule Park Jurajski, prawda? Tak, dokładnie, ale no, odbiłem się mocno od ściany, um, ale, ale nie przestałem jakby sięgać po właśnie po Kryptonu, ale do tej pierwszej książki to jeszcze za moment nawiążę, którą przeczytałem, natomiast tutaj mhm. jeszcze odnośnie Wespera i jego wydania nowego Parku Jurajskiego. Z Parkiem Jurajskim jest w ogóle taka ciekawa historia historia, że z książkami oczywiście, że one przez bardzo długi czas nie były wznawiane. Od, lat, od końca lat 90., kiedy srebrna seria Amberu się zakończyła, to praktycznie nikt się tym tematem nie zajmował i dopiero chyba 15 czy 16 lat później bodajże wydawnictwo Znak ale tutaj mogę się kompletnie mylić. W każdym razie była taka okładka ciemna i zielona, takie dosyć ekskluzywne, promowane chyba nawet na ekskluzywne wydanie Parku Jureskiego, mm -hmm. które bardzo szybko no, zeszło po prostu na pniu i przestało być dostępne i widziałem, że w pewnym momencie w ogóle osiąga jakieś zawrotne ceny na Allegro. To przez długi czas ta powieść kompletnie nie była wznawiana i dopiero właśnie, kiedy jej zabrakło chyba już totalnie na rynku, no to Wesper się pojawił ze swoimi wznowieniami. Mam nadzieję, że po erupcji, no, mam nadzieję, że dobrze się sprzedała, bo liczę, że kolejne książki też będą wypuszczać, bo to jest zawsze dodatkowa promocja. Mhm. Więc wraca jakby Wracając do tego, że Park Jurajski to jest jakiś fenomen na rynku, jeżeli chodzi o filmy, to znowu nie idzie za tym jakoś taka promocja powieści. Ty wspomniałaś chyba, że w ogóle nie słyszałaś, że na początku była powieść, tak? Tak, tak. Ja naprawdę dzięki Wesperowi dopiero się no dowiedziałam, właśnie. że Park Jurajski Zaczął się od książki. I, i mówię Ci, mhm. dla mnie to jest totalny szok, że gościu, tak jak powiedziałam, odpowiadający za tyle tworów kultury, które no, żyją wokół nas, jest tak naprawdę mhm. yy, no, no name'em to może dużo powiedziane, ale wydaje mi się, że zasługuje na większą nobilitację i większą świadomość u masowego czytelnika niż tą, jaką ma, prawda? No bo wiesz, przeglądałam listę książek, listę filmów, wow, to znam, to widziałam, to <grym> Dokładnie to tak jest. A nazwiska gościa w ogóle nie. I to jest jednak duży fenomen, że tak się właśnie <grym> dzieje. Ja zacząłem przygodę z nim od książki Kongo, ale też na samym początku czytałem film. No. Boże, oglądałem film, bo nie wiem, czy oglądałaś. To jest film opowiadający o takiej wyprawie do Afryki, on często był grany gdzieś w kinie familijnym, czy to chyba na Dwójce, czy na Polsacie. Kojarzę tylko, że istnieje taki film, ale znowuż nie miałem pojęcia, że najpierw była książka, więc ładnie. Wow. No dokładnie, na początku była książka i dopiero później film i tak właściwie no wiele tytułów, tak można, chociażby, nie wiem, powieść Kula, tak, ze świetnym filmem science fiction opowiadającej o przecież spotkaniu z obcą cywilizacją, to też jest jego, więc no naprawdę można by było jeszcze kilka tytułów wymienić, być może przyjdzie na to jeszcze czas, ale właśnie zacząłem od tego Kongo, takiej powieści bardzo przygodowej, idącej w stronę troszeczkę takiej sensacji, troszeczkę historii, bo tam sporo jest o e, Afryce jako takiej e, opisywanej, mhm. o, o tym, jak jest to niedostępny obszar tak naprawdę do, do dnia dzisiejszego i, i Gdzieś ta przygodowość zawarta w tej powieści no, sprawiła, że tego autora no, po prostu zaciekawił mi i zacząłem stopniowo pochłaniać kolejne jego powieści. No i szybko się okazało, że o ile Kongo jest powieścią bardzo przystępną, o tyle już te kolejne już nie do końca. Właśnie chociażby Kula, czy e, chociażby taki tytuł jak Rój. To są bardzo takie tytuły mocno skupiające się na warstwie mhm. naukowej, na jakichś biokomputerach, bioproblemach, no ciężko w ogóle mi to nazwać konkretnie, na czym jakby koncentruje się Crichton, mm -hmm. albo chociażby taki, taka świetna powieść Andromeda znaczy śmierć. No, myślę, że każdy gdzieś tam ją słyszał, bo tego, ta kariera pisarska Crichtona się rozpoczęła i film też jest fenomenalny, więc tutaj polecam, ale to już jest powieść taka bardzo bardzo mocno idąca w naukowe jakieś aspekty, też trudna w odbiorze, ale mówię, ten początek był na tyle ciekawy, że te kolejne powieści jakoś stopniowo pochłaniałem i właściwie wracam do nich co jakiś czas. I naprawdę bardzo bym sobie życzył, żeby właśnie Wesper zaczął wydawać te powieści, bo mhm. jest masa, mam wrażenie, osób, które zupełnie nie kojarzą pisarza, a powinni. No jasne, tym bardziej, że tutaj w teorii strategia promocyjna takich powieści mogłaby być bardzo prosta, no bo jednak mamy nie tylko ten nieszczęsny Park ale też masę innych mhm. filmów, na których, które można tutaj w jakiś sposób wykorzystać, aby te kolejne powieści promować. Więc no, też mam nadzieję, że dostaniemy wznowienia, że jednak Michael Crichton będzie bardziej kojarzony w tym świadku takim grozowo-fantastycznym, bo on tutaj jakby te dwie rzeczywistości miesza. Do tych trudności w odbiorze na pewno wrócimy już zagłębiając się w erupcję, bo to wydaje mi się też kluczowe w odbiorze tej książki, i w ogóle w zastanowieniu się, dla kogo ta książka tak naprawdę jest. Bo dla mnie w pewien sposób była była też zaskakująca, ale o tym powiemy. Natomiast no już, bym, już bym się pomału chciała wgryzać właśnie w stricte erupcję, Mimo, że słuchanie historii Kriktona do momentu tej powieści jest fascynujące i naprawdę jest tutaj dużo rzeczy, które można by powyciągać, aby o tym autorze więcej poopowiadać. Więc może połączymy jakby te dwie kwestie. Mhm. Bo chciałabym Cię jeszcze zapytać, czy może dać Ci takie zadanie na początek, żebyś nas spróbował jakoś przeprowadzić może przez jakieś takie cechy charakterystyczne tego autora, jakąś linię dokonań aż do premier erupcji. Oczywiście tutaj mi nie chodzi absolutnie o jakieś drobiazgowe przybliżanie wszystkich pozycji, ale o jakąś taką syntezę tematyczną jego, mhm. jego twórczości. Mhm. I jak ona ma się do tego, jak wygląda erupcja? Skąd idą, Pozycja dość szczególna, no bo przecież dokończona mhm. przez innego autora. I to znowu już jest kolejny powód, dla którego chciałam o tej pozycji porozmawiać akurat z tobą, bo masz ten bagaż doświadczeń czytelniczych i możesz tutaj niejako nam trochę rozjaśnić to, jak ma się erupcja do wcześniejszych mhm. dokonań autora, czy w jakiś sposób cię zaskoczyła, czy może to jest właśnie ten klasyczny kripton mhm. dla ciebie? A to jednak zaczynając od początku, nie od erupcji. Tak, jak zwykle zadaję masę pytań, ale no jest we mnie dużo ciekawości. <grym> Żeby tak jakby scharakteryzować tego pisarza, to chyba no, trzeba po prostu cofnąć się do czasów, kiedy on rozpoczął w ogóle studia, bo one mają ogromny wpływ właściwie na to, jak wyglądają jego mhm. powieści, bo jeżeli ktoś je czytał, to na pewno zwrócił uwagę, że oprócz takich wątków, um, um bardzo sensacyjnych, bardzo idących w stronę jakiegoś takiego techno-thrillera. Dużo jest właśnie takich naukowych trendów dotyczących medycyny, geografii, fizyki, chemii. Tego jest po prostu całe no, multum w każdej dosłownie powieści, oprócz tam powiedzmy kilku takich bardziej historycznych. No a wynika to z tego, że Michael Crichton skończył przede wszystkim Harvard College, gdzie miał jakby do czynienia z medycyną. On także medycynę studiował na Uniwersytecie w Cambridge, więc on te podstawy takie yy, i tam w ogóle wykładał antropologię i medycynę na Cambridge, więc on ma Podstawy Czyli bardzo, bardzo naukowy bardzo, człowiek. Tak, bardzo silne To nie jest tak, że sobie wymyślił, że odbędę pisał właśnie o takich tematach, nie mając w ogóle pojęcia, o czym, o czym dokładnie mm -hmm. pisze. Tutaj nie mamy takiej sytuacji, więc nie mamy żadnego Ghost który gdzieś robi mu to rozeznanie i pomaga układać zdanie. Tu absolutnie do tej sytuacji nie dochodzi. A poza tym, przechodząc przez te wszystkie powieści, które dokonują, i tematy, które poruszał, pojawia się jeszcze drugi wątek, który poniekąd łączy się z medycyną, ponieważ on bardzo często w swoich książkach łączy medycynę z nowinkami technologicznymi, z rozwojem komputerów i próbuje jakby zestawiać te dwie dziedziny nauki. On doszukuje się często bardzo w powieściach takich no, może porusza takie zagadnienia, które wydają się być zagrożeniem dla ludzkości, stawia pytania o to, co by było, gdyby na przykład jakiś wirus pojawił się na Ziemi, wylądował na jakiejś asteroidzie, czy tam na jakimś meteorycie tak? i doprowadził do potężnej pandemii. Tak chociażby opisywał tą sytuację w książce Andromeda, znaczy śmierć i tam bardzo mocno właśnie te wątki medyczne, wątki technologiczne logiczne związane z komputerami, miały swój wydźwięk. On bardzo szybko też został doceniony w świecie także filmowym za jego związki i zainteresowania z komputerami, ponieważ on chociażby w latach 90., kiedy już miał powiedzmy ugruntowaną pozycję jako pisarz, to wówczas też chyba dostał takiego honorowego Oscara, to się chyba nazywa Oscar za jakieś osiągnięcia techniczne, nadawany ten Oscar przez oczywiście Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej i tam osiągnął, Boże, tam otrzymał tego Oscara za pionierskie, jak to było nazwane, wykorzystanie programów komputerowych, produkcji filmowej, bo on bardzo mocno stawiał na efekty specjalne, on, na rozwój tych efektów specjalnych, on był jednym z pierwszych którzy wykorzystywali technikę komputerową, żeby generować te efekty. Um, on odpowiada za stworzenie uniwersum Westworld. Ja nie wiem, czy widziałaś serial na HBO, który... Um, widziałaś? Serial? E, nie, nie, nie, Przepraszam. Nie chciałam ci przerywać. <śmiech> <śmiech> nie, ale mniej więcej kojarzy jakby schematy, które tam są poruszane. I powiem ci, że słuchając jakby ciebie, tego co mówisz o Crichtonie, to totalnie mi się to łączy z to, co wiem o tym serialu, jakieś zdjęcia, które kojarzę mm -hmm. z konkretnych scen, totalnie pasują mi do życiorysu gościa, który technologię wykorzystywał w swojej pracy, ale z drugiej strony, nie wiem, być może się mylę, ale też jawi mi się on jako taki człowiek, który do technologii nie podchodził raczej. I to zresztą w, w erupcji również jest zauważalne, czyli technologia jest niezbędna w naszym życiu, jest ważną częścią naszego świata, ale też ważne jest to, kto nad tą technologią sprawuje pieczę i w jaki sposób ją wykorzystuje do tego, aby wpływać na kształt rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Znowuż w erupcji to jest bardzo mocno zauważalne, czyli krótko mówiąc powiedziałbyś, że erupcja to jest kontynuacja jego wcześniejszych dokonań, znaczy... czy, czy to jest w jakiś sposób książka, która się wyróżniała na tle tego, co już znałeś, co już wiedziałeś o tym autorze. Znaczy specjalnie może się nie wyróżniała. Ona troszeczkę szła w innym kierunku, bo... O, e, jaki to inny kierunek? Bo z reguły jest tak w tych książkach jego, że jest bardzo... Mm, że jest więcej, mimo wszystko dużo więcej miejsca poświęcone tej technologii takiej bardzo drobiazgowej. Dobrym przykładem takiej powieści jest powieść Rój, gdzie on w ogóle... Czyli jeszcze bardziej drobiazgowa? tak. tak bardzo <śmiech> Bardzo drobiazgowa i koncentrująca się na tym, o czym wspomniałeś, że on pokazuje, wskazuje dosłownie palcem: Uważajcie na to i na tamto. On w ogóle, taka jeszcze ciekawostka on jako jeden z pierwszych pisarzy bardzo mocno mm, przyznawał, że istnieje globalne ocieplenie, chociaż oh wow. też. Przewidywał jego mniejsze rozmiary. On nie aż tak mocno wybujałe te globalne ocieplenie widział, jak, jak to ma obecnie. Ale właśnie zdarzają się takie powieści bardzo mocno wskazujące palcem, na co powinien człowiek zwracać uwagę, do czego nie powinien dopuszczać. I troszeczkę, o ile troszeczkę w erupcji mamy takiego machania palcem i wskazywania, nie popełniajcie tych samych błędów, co my popełniliśmy, to jednak ona troszeczkę jest łagodniejsza, powiedziałbym, w odbiorze. Z czym szczególnie od pewnego momentu. No, pytanie, które się nasuwa, to, czy James Patterson, on potrafił w ten sposób pisać, jak Crickton, myślę, że tutaj odpowiedź może być tylko jedna, że on próbował w jakiś sposób naśladować jego styl. Gdzieś przeczytałem, że starając się, żeby ta warstwa naukowa towarzyszyła czytelnikowi do samego końca, on nawet zatrudnił badacza z Uniwersytetu Alaski, który troszeczkę pomógł mu w tej stronie stricte naukowości, Ją chyba nawet dziękuję na końcu książki temu badaczowi, więc podejrzewam, że to, że w pewnym momencie ona staje się bardziej przystępna i już nie tak technologiczna, nie tak naukowa, to właśnie pokłosie tego, że Krykton nie do końca tą książkę napisał. Jeszcze tutaj na moment się tylko zatrzymam, czy erupcja jest taka jak pozostałe książki, oprócz tego, że troszeczkę spowalnia naukowo, to jest na pewno książka bardzo ważna pod względem zainteresowań Crichtona, bo ten motyw wulkanów, tego jak się zachowują wyspy wulkaniczne, on bardzo często się pojawia w powieściach jego. Pojawia się oczywiście w Parku Jurajskim, no bo Park Jurajski znajduje się na no wyspie tak. wulkanicznej, ale tak. on wywiada bardzo często podkreślał, że bardzo lubi właśnie Hawaje, że to jest jedno z jego ulubionych miejsc. To samo jego żona. Bardzo często wspomina Sherry, że często tam jeździł, często się przypatrywał, jak to wszystko funkcjonuje i podobno ta powieść chodziła za nim już od bardzo, bardzo dawna, jeszcze od lat 90., tylko no, czas nie pozwalał, żeby dopracować ją, bo trzeba też przyznać, że Crichton, jak tak się wczyta w jego biografię, on jest bardzo taki drobiazgowy, to tak. jest tak, że on sobie siada i w ciągu, nie wiem, roku czy dwóch potrafi napisać powieść. On najpierw zbiera te materiały, dopiero później coś z tego konstruuje. Jego żona w ogóle wspomina, że ta książka powstawała chyba przez 10 czy przez 12 lat i finalnie nie została ukończona, że Crichton zgromadził masę materiałów, które były z kolei później przez jego żonę przeglądane, Podajże przez 11 kolejnych <głos> lat, więc. Bo pamiętajmy, że w 2008 Kawał czasu, roku. Prawda? Tak, w 2008 roku krykton zmarł, a książka się ukazała dopiero w 2024, więc. Yy... Na mm -hmm. ogrom, ogrom czasu, ale tak ogólnie można powiedzieć, że Erupcja ma pewne e, charakterystyczne cechy dla jego twórczości. Dobrze, także od tego punktu wyjdziemy. Ja tutaj jeszcze sobie pozwoliłam otworzyć książkę, bo mam ją przed oczami, aby właśnie spojrzeć na te kwestie, które poruszyłeś i rzeczywiście James Patterson dziękuję nawet kobiecie, profesorce nadzwyczajnej z Uniwersytetu mm -hmm. Alaski, ekspertce, i entuzjastycznemu przewodnikowi po wyjątkowej geologii dużej wyspy Hawajów. Także <śmiech> mamy rzeczywiście dowód na to, że Patterson współpracował z ludźmi, którzy znali się na rzeczy i na pewno mu w dużym stopniu pomogli. I jeszcze tutaj pozwolę sobie zacytować retrospekcję samej Sherry Crichton, która, powiedziała, która napisała takie oto słowa. Chociaż Michael był skrupulatny w swoich badaniach i ich organizacji, porównywanie i aktualizowanie jego materiałów w wielu lokalizacjach okazało się nie lada wyczynem. Mhm. Więc rzeczywiście tutaj kreśli się nam taki obraz gościa który nie chciał pisać po prostu książki przygodowej, jakiejś szybkiej, łatwej w przeczytaniu atrakcyjki, tylko książkę, która miała mieć mocne zaczepienie w rzeczywistości, żeby z nami rezonowała trochę głębiej niż tylko właśnie literatura przygodowa, którą przeczytamy, podekscytujemy się i zapomnimy. I wiesz co, i to było coś, co bardzo zaskoczyło mnie tak naprawdę od samego początku powieści. i Ja się totalnie z tobą zgadzam, że w drugiej połowie, im dalej, im bliżej finału, to mhm. czuć trochę zmianę klimatu tej powieści, która staje się trochę bardziej akcyjniakiem, jakąś przygodówką. Dynamiczna bardziej. Tak, tak. Jakieś takie obserwowanie, towarzyszy nam jakieś takie obserwowanie tego, kiedy wszystko po prostu wybuchnie i zniszczy świat. Natomiast próg wejścia w tą książkę jest stosunkowo wysoki, no bo dostajemy masę specjalistycznego słownictwa. I ja sobie tak myślę, kurde, czytając tę książkę, no to przydałoby się mieć ze sobą jakiś słownik, jakiejś, <gry> wiesz, jakąś encyklopedię geologiczną. I to było coś, co zrobiło na mnie duże wrażenie, mm -hmm. że Michael Crichton nie jest autorem, który stawia na łatwiznę, który jednak wymaga pewnego pewnej uwagi od czytelnika. Nie wiem, czy też tak miałeś na początku. I rzeczywiście też duże wrażenie mm. robiło na mnie to przywoływanie, szczególnie w tej pierwszej części rzeczywistych historii erupcji Wydarzeń. wulkanów. Dokładnie. Mm -hmm. I, więc ja miałam takie momenty, mm -hmm. że czytałam te, tę książkę z włączonym Googlem, gdzie sobie, wiesz, wyszukiwałam konkretne historie. Tak, tak, dokładnie. Konkretne historie, konkretne yy, zdjęcia, żeby jakby sobie Ubogacić odbiór tej książki, no ale próg wejścia jest wysoki. Zdecydowanie tak jakby miał komuś... Dlatego, sorry, jeszcze ci wejdę w słowo. Dlatego bardzo się uśmiechnęłam w duchu, gdy powiedziałeś, że erupcja jest mimo wszystko trochę bardziej lajtowa w porównaniu z innymi pozycjami Kryptona. Ja tak miałam, kurde, lajtowa, a ja już tutaj miałam taką zagwostkę, jak to wszystko ogarnąć umysłem. Ale no, jednak jest ten jakiś próg wejścia wyższy, niż moglibyśmy oczekiwać od książki przygodowej, czy nawet, wiesz, patrząc mhm. na sam opór, Peace fabuły na, na, na tylnej znaczy, okładce. Ta książka jest na początku skomplikowana. Na pewno będzie dla osób, które nie czytały wcześniejszych jego książek. W ogóle tak się zastanawiam, jakbym miał mm -hmm. kiedyś podzielić książki Krychtona na jakieś kategorie. To tak chyba wyróżniłbym trzy główne. Tak, że mamy książki przygodowe, które mają ten próg taki dosyć prosty w swoim jakby wydźwięku, chociażby właśnie wspomniane w wcześniej Kongo, czy taka książka Smocze kły, która tutaj też ciekawostka również porusza temat dinozaurów, tylko przedstawia wyprawy archeologiczne, które miały miejsce na Dzikim Zachodzie. Oh wow. Swoją drogą też można tą książkę czytać z Wikipedią, ponieważ <grym> ona wrzuca nazwiska faktycznych naukowców, badaczy. Tam też zdjęcia się pojawiały, więc fantastyczna też jest przygoda. Można też stricte przygodowo historyczne, na przykład książki czytać Craigtona, kiedy mamy wielki napad na pociąg. Swoją drogą też powieść zekranizowana, czy też Linia Czasu, kolejna ekranizacja, czy też Trzynasty Wojownik, z właśnie, to, była dla mnie, to, jest... to był dla mnie <laughs> największy mind-blowing <laughs> fakt z życiorysu tego gościa. Ja pierdniczę. Więc jak to jest, że on jest tak bardzo w cieniu swojej twórczości? To jest nieprawdopodobne. No, to, to nieprawdopodobne, dokładnie. Ale to są, to są właśnie książki lightowe, Ale są też stricte naukowe, takie bardzo właśnie, jak Andromeda znaczy śmierć, rój, czy człowiek terminal, o jakby technologii, która z człowiekiem, zaczyna to być troszeczkę taki człowiek, komputer. W ogóle fantastyczna książka, ale też bardzo trudna w odbiorze. I jak tak czytałem erupcję, to z jednej strony miałem tak jak ty, że bardzo uważnie śledziłem to, co do mnie pisarz mówi i jak tylko wspominał jakąś datę, to gdzieś zaraz googlałem czy to faktycznie tak miało tak. miejsce, czy jak to dokładnie wyglądało, czy, czy te wulkany rzeczywiście to są takie wulkany, jakie on opisuje i tak dalej. I w ogóle w pewnym momencie, zresztą ja tak często mam z tym pisarzem, że jak już on wchodzi w taką drobiazgowość, to troszeczkę przypomina mi twórczość Juliusza Werna, kiedy on zanim przejdzie do sedna i zacznie jakąś, jakiś wątek rozwijać, na przykład jakiś tam żeglugi, to on zaczyna opowiadać, jaki to jakiś tam stateczek miał szybkość, ile żagli i tak dalej. I to jest, może Crick nie idzie aż taką drobiazgowość, taką typowo encyklopedyczną, ale często podaje takie fakty, które no, po prostu musi, żeby gdzieś tam sprawdzić. Zwłaszcza, że jak człowiek nie do końca siedzi w tym temacie, czy coś dla niego jest to nowego. No bo on odpowiada po coś, tak? To nie mhm. jest tak, że on sobie wymyśla e, po to, żeby, nie wiem, zrobić na nas wrażenie, czy, czy zabłysnąć swoją wiedzą. No nie, no to ma konkretny cel, bardziej uwiarygodnić problem, przed którymi staną nasi bohaterowie, tak? No bo można byłoby napisać, że okej, okay, zbliża się erupcja, odliczamy i właściwie tyle i nie wchodzić głębiej w mhm. temat, no ale on kopie, tak? On wskazuje przyczyny, które mogą do tej erupcji m, jakby doprowadzić, ale też bardzo fajnie buduje napięcie poprzez przedstawianie faktów właśnie z wcześniejszych erupcji, podając konkretne skutki tych erupcji, że ta doprowadziła do tego, do, do tego doprowadziła i on cały czas jak się czyta tą powieść to on mówi ta będzie jeszcze to większa to było przerażające powiem do ci, naprawdę. i tak samo to jest cały czas jakby podbijane właściwie do samego końca więc to właśnie ta drobiazgowość ta szczegółowość właśnie po to tam występowała i ona może sprawiać wrażenie takiej kurczę, no troszeczkę męczącej. Na pewno zdarzą się czytelnicy, którzy stwierdzą, e, albo przekartkuję to po prostu troszeczkę jak za długi mm -hmm. opis i przejdę do sedna, mm, albo po prostu rzucę po prostu tą książkę w kąt, no bo tam przez pierwsze 60 powiedzmy stron, czy, czy nawet jedną trzecią, no bardzo dużo tego dostajemy, więc no nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś tam zrezygnował. No z drugiej strony wydaje mi się, że jak ktoś, ktoś już zna powieści Craigtona, no to on jednak troszeczkę tego się spodziewał, więc no w zależności do kogo ta powieść trafi, ale trzeba też tu powiedzieć oczywiście, że jak się przebrnie i przez to, to już do tej sensacji, no to mm -hmm. takie ile bardziej części spokojnie to oczywiście płyniemy z tą historią, ale też, żeby to nie zabrzmiało tak, że ta powieść jest w ogóle nieprzystępna. Pomimo tych wtrętów idzie nawet myślę, że bez większych problemów mniej więcej sedno zrozumieć, co chce do nas powiedzieć Krykton podając takie szczególiki. Mm -hmm. Jak najbardziej postaram się tutaj odwołać do wszystkich rzeczy, które powiedziałeś, bo gdzieś różne myśli mi kręcą się w głowie. Przede wszystkim ta drobiazgowość, o której mówisz w tym opisie wulkanu, bo naprawdę w tej powieści jest dużo momentów, kiedy Krikton używa specjalistycznych słów określających daną część wulkanu. Ja byłam taka wow, okej. Okay. I to może teraz jak o tym mówimy, może się wydawać jakieś ciężkie, nieprzystępne, trudne, ale powiem ci, że te opisy pięknie mi się sklejały z tą taką duchowością Hawajczyków, którzy traktują naturę, swoją mm -hmm. wyspę, to co mm -hmm. ich otacza jako jakiś byt ważniejszy, nie tylko naturę jako taką, ale też jakąś siłę, która definiuje ich jako ludzi i definiuje mhm. ich w ogóle wyobrażenie świata. I to jest też taki, to jest z jednej strony super, ale z drugiej strony też mam z tym problem tego typu, że dla mnie trochę za mało było tych bardziej takich opisów takich zwykłych ludzi, że tak powiem, nie? No bo tutaj przechodząc mhm. może pokrótce do sam Fabuły po pół godziny wypadałoby o niej powiedzieć. E, erupcja no to jest w dużym skrócie historia badaczy, którzy robią wszystko, aby zapobiec, no właśnie dosłownej erupcji na Hawajach. I generalnie to wam już powinno powiedzieć wszystko. E, no i tutaj jest oczywiście twist w. Mm, postaci amerykańskiego wojska, które oczywiście coś zawaliło. Tego może jednak nie zdradzajmy, bo to było dla mnie zaskoczenie i to było dla mnie coś fajnego w tej powieści. W każdym razie twist wynika z tego, że amerykańskie wojsko coś zawaliło, czegoś nie dopilnowało, więc to jest dodatkowe utrudnienie dla naszych bohaterów, że jeżeli dojdzie do erupcji, która jakby sprzęgnie się z tym błędem amerykańskiego wojska, no to będzie Armageddon. I to brzmi wszystko fajnie, fajnie, fajnie. Mamy dużo takich filmowych opisów, filmowych sytuacji. Mi przed oczami totalnie stawały e, konkretne sceny, jakby to mogło wyglądać w filmie i notabene film dostaniemy, bo już mhm. jest informacja, że tak, prawa tak. do adaptacji erupcji zostały kupione, bodajże przez Sony, więc możemy się adaptacji spodziewać. Mhm. W każdym razie i tu też jestem ciekawa jakby twojego spojrzenia, tym bardziej, że znasz inne powieści autora, jak to w innych powieściach wygląda. Wyglądało. Trochę mi tutaj brakowało odejścia od tych wiesz, naukowców, tych poważnych uh -huh, ludzi uh -huh. na rzecz właśnie tych Hawajczyków, tych y, takich trochę obyczajowych wątków. Tym bardziej, uh -huh. że to co jest y, zaznaczone jest bardzo fajne, bo dostajemy na przykład y, historię młodych chłopaków, y, którzy surfują, którzy są trochę tacy... Y, Wiesz, na granicy rzucenia szkoły i tak, surfowania tak, tak, całymi dniami. Tak. Korzystają z życia po prostu. I, tak, dokładnie. I nasz bohater, yy, czyli naukowiec, jest dla nich też takim wzorcem męskości. Guru. Bardzo pozytywnym guru. Tak. I to było fajne, to było ciekawe. Mhm. Obserwowanie tego, jak, jak cała ta sytuacja wpływa na ich historię. No i właśnie tutaj oddam ci głos, bo jestem ciekawa, jak to wyglądało w innych powieściach Hrygtona i jak to odbierałeś w erupcji, czy, czy tego balansu ci jakoś brakowało, czy to jest po prostu typowy Krykton, że on siedzi w głowach naukowców i nic więcej go nie interesuje. No i tutaj znowu dochodzimy do punktu, yy, jaka to jest powieść, bo są i takie, i takie powieści. Chociażby w przypadku powieści Kongo dostajemy tam bardzo dużo wątków takich społecznych, obyczajowych, bo tam pojawia się wątek chociażby pewnych dokonań naukowych, które będą miały wpływ być może na całe społeczeństwa, na przyszłe społeczeństwa, więc tego dostajemy w tej powieści bardzo dużo. W innych powieściach historycznych nosiło rzeczy też jest bardzo dużo o społeczeństwach, o kulturach takich zamkniętych i trochę outsiderowych, tej powieści rzeczywiście on skupia się na problemie konkretnym, co widać chociażby poprzez budowę samych rozdziałów, chociażby tytułów, nawet nie tytułów, ale takiego początkowego zasygnalizowania, w którym miejscu jesteśmy, bo po prostu co rozdział to jest odliczanie, tak, odliczanie do erupcji. Do erupcji. Tak, ta erupcja cały czas jest jakby z nami i to ona troszeczkę napędza tą fabułę. Crichtona często przywykło się określać jako pisarza thrillerów. Troszeczkę mi to się gryzie, bo dla mnie techno-thriller zawsze kojarzył się z powieściami chociażby Toma Clancy'ego, ale jest coś faktycznie w tym, że on się skupia na danym problemie tak bardzo od strony technicznej i czasami brakuje tego społeczeństwa, tej warstwy obyczajowej. Ja powiedziałbym, że w tej książce troszeczkę to przychodzi falami. Dostajemy tego na początek, żeby właśnie chociażby ten opis tych dzieciaków, jak oni surfują, jak uczą się surfowania. Dostajemy intro w postaci jakiegoś tam parku, który jest odwiedzany przez, przez turystów dostajemy często takie wyrzutki jednozdaniowe, które pokazują, że to, to o czym wspomniałaś, że wulkan dla mieszkańców Hawajów jest po prostu jakąś odrębną religią. Tam pojawia się wspomniana bogini Pele, która, tak. która jakby czuwa zarówno nad mieszkańcami, jak właśnie chroni ich, a także karze za jakieś tam ich przewiny, więc więc z tym bywa różnie z tej powieści. Mam wrażenie, że pod koniec dostajemy tego więcej, ale nie dlatego, żebyśmy poznali tą społeczność, tylko dlatego, żebyśmy zobaczyli drastyczne skutki, jakie wywołuje erupcja. Więc siłą rzeczy, tam więcej takich powiedzmy postronnych opisów ludzi po prostu pojawia się. Natomiast myślę, że w tej książce po prostu tego nie ma, bo zabrakło miejsca, ona by się za bardzo rozrosła, bo... Gdy... No ale trochę tak jest. Nie masz wrażenia, że od pewnego momentu ona ma wrażenie, ona mhm. sprawia takie wrażenie przyspieszonej trochę powieści. Tak. Tak, ona dostaje takiego kopa. Tak. Do, momentu, kiedy, do momentu, kiedy mamy tą warstwę naukową, myślę, że to po części wynika z, ze zmiany pisarza. Tak, tak? to no jest bo odczuwalne. Patterson to jednak mm -hmm. jest sensacja. Więc on w pewnym momencie... Robi po prostu stop i dobra, idziemy w kierunku tego, co ma nastąpić. Tak? Przestajemy wiadolić mm -hmm. na temat tej naukowej warstwy. No, trochę tak wygląda. Tak? On, on naprawdę widać to bardzo wyraźnie, że w pewnym momencie po prostu dajemy sobie z tym spokój. Porzucamy nawet pewne wątki. Ja miałem troszeczkę taki my yy, the fuck. Yy, co się dzieje z takimi wątkami, które wcześniej, na przykład, Crichton rozpoczyna, chociażby z wątkiem takiej bohaterki Rachel Sheryl, która się pojawia, która jest taką na no po właśnie. początku jakąś taką fighterką w ogóle, która będzie walczyła właśnie chyba z tym systemem. I ja tak myślałem, że ta postać zostanie poprowadzona. No, w pewnym momencie w ogóle została chyba ucięta i zdjęta z planszy. Czy też jakiegoś postać, chociażby takiego karierowicza Henry'ego Takayama. Henry Takayama on chyba tak się nazywał, który. Też zostaje ucięty, więc mam wrażenie, że w pewnym momencie po prostu tą społeczność dajemy na bok i przechodzimy do konkretów. Co mi się podobało odnośnie tych takich trendów społecznych, to pokazanie, że Hawajczycy to jest taka. Niby Amerykanie, ale też tak nie do końca, że oni na tej wysepce Odrębni, są nie? Y, dla siebie, że oni owszem respektują, że są kolejnym stanem, ale mają, y, no wiadomo, tak, władze lokalne jakby sprawują y, jakby no, prawo w danym stanie, ale mimo wszystko oni czują taką bardzo dużą odrębność. To właśnie są takimi outsiderami z własnymi wierzeniami, z własnym słownictwem. Tam kilka razy kilkanaście, pojawia się różne, pojawiają się takie wrzutki tłumaczące nam język Hawajczyków, że jakieś konkretne określenie to mm -hmm. opisuje jakieś zachowanie, czy powiedzmy... Mm, tak, to było świetne. To było fajne, też, też sobie googlałem, czy to faktycznie tak jest, czy to, czy to po prostu nie jest jakaś wrzutka, wrzutka od tak sobie. Więc takie wtręty się pojawiają, tylko że tych jest mało. Mało. Mam wrażenie, że więcej mm -hmm. skupiamy się właśnie na tytułowej erupcji, a także na przedstawieniu powiedziałbym właśnie tego problemu od strony wojska, bo pojawia się tam przecież tam generał ten Rivers, Rivers. ze swoją ekipą, mm -hmm. który jest też powiedziałbym, że drobiazgowo bardzo budowany, praktycznie na równi z tą grupą naukowców, więc gdyby tak wszystko wrzucić do tego worka, to okazałoby się, że książka miałaby pewnie ze 600 stron, być może faktycznie tyle by miała, gdyby pisał Krichton chociaż też mi się nie wydaje, bo tak teraz próbuję sobie przypomnieć pozostałe książki, one faktycznie są często budowane w ten sposób, że jak dochodzi już do pewnego przełomu, to one znacznie przyspieszają. Co nie do końca też mm -hmm. mi się podoba. Tutaj zakończenie też powiedziałbym, że e, no, ma u mnie delikatnego minusika, ale to może do tego przejdziemy mm -hmm. za e, Wiesz co, ja bym się wcale nie obraziła, gdyby ta książka miała 600 stron. <laughs> bo wydaje mi się, że tutaj był potencjał na dużo, dużo więcej. Oczywiście no, trudno to poczytywać jako wady tej książki, no bo naprawdę mówimy tutaj o książce, która została niejako odrestaurowana z notatek no, nieżyjącego już autora, więc tutaj wiele rzeczy musiało być bardziej umownymi, czy potraktowanymi inaczej i pewnie gdyby Krypton sam miał możliwość mhm. tę powieść napisać, to różne rzeczy by zostały rozwinięte inaczej. Jeżeli chodzi o samych Hawajczyków, to totalnie też miałam takie wrażenie, że oni tutaj są bardzo osobną grupą i te wtręty jakieś przymiotni określające wkurzenie Składnie. na białasów z kontynentu były absolutnie fenomenalne. I tutaj akurat mi się podobało to, że nie mieliśmy żadnego tłumaczenia wiesz, słowniczka w przypisie, co dane słowo oznacza. Oczywiście jakby narrator, pisarz nam to w wielu miejscach później sam tłumaczy, ale jakby to pierwsze wrażenie, czyli my sami nie wiemy co dane słowo oznacza, było super, no bo podkreślało to, o czym mówisz, że Hawajczycy czują się odrębni wobec władzy Wiesz, z kontynentu, prawda? No mhm. i tutaj też oczywiście przecież mamy cały wątek kolonizatorski w, wiesz w relacjach tak, między tak. Amerykanami z kontynentu, a Hawajczykami, którzy byli w wielu aspektach traktowani, nie wiem, jak rdzenni Amerykanie, jako obywatele drugiej kategorii, więc tutaj gdzieś to w tle się przewija. I dlatego też pół żartem, pół serio powiedziałam, że nie obraziłabym się, gdyby ta książka miała 600 stron, bo wydaje mi się, że wtedy te wątki obyczajowe, społecznościowe miałyby okazję wybrzmieć y, głośniej i może też dostalibyśmy i, i je w bardziej taki rozwinięty sposób, bo tutaj potencjał w wielu wątkach y, był świetny. Mi się na przykład bardzo podobał wątek tego gliniarza, takiego wiesz y, last man standing, nie? Mhm. który się tak, pojawia tak. tak naprawdę w jednym Znik. rozdziale i znika <laughs> nagle, prawda? To jest mocarna scena, naprawdę i, i to też jest, zaraz, zaraz mnie ci głos, bo to było dla mnie też ciekawe, kto Bardzo filmowa. tak kto za te sceny mógł odpowiadać. Czy jeszcze Crichton, czy już jednak Patterson, bo y, dużo tutaj mówimy, że w drugiej połowie ta książka jest taka pośpieszna, taka może trochę y, rozwodniona i to też jest, ale z drugiej strony też dostajemy takie mocarne fragmenty opisów tego, co mm -hmm. Lawa robi z y, bohaterami mhm. i tutaj też nie chciałabym zdradzać za dużo, bo nie wiedząc, że te sceny są, czytanie ich jest naprawdę konkretnym doświadczeniem. Mówię tutaj szczególnie o tej scenie w oceanie z grupką chłopaków. Czytając mm -hmm. ją byłam taka mm -hmm. wow. I, I to mnie ciekawi, czy Crichton y, pozwalał sobie w swoich książkach na takie niemalże gorowe fragmenty, czy, czy raczej myślisz, że to już jest y, inwencja Patersona. Mm -hmm. Znaczy na pewno potrafił iść w dramaturgię. To jest bardzo dobrze widoczne w Jurassic Park, gdzie mm -hmm. tam w pewnym momencie dostajemy bardzo takich dużo takich... No, creepy momentów, powiedzmy, które też mogą wywoływać ciarki. Pamiętajmy, że no my teraz jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak wygląda Jurassic Parka. No powieść powstała w latach 90., więc, więc była też w ten sposób przełomem, odświeżyła w ogóle temat dinozaurów, więc to było coś, coś wow. Zresztą to samo Spielberg zrobił w filmie. Natomiast czy tę końcówkę pisał hmm, Crichton. Myślę, że na pewno jakieś wskazówki udzielił, jak to e, finalnie ma wyglądać. E, tylko mi się wydaje, że on obrazując nam jakieś takie zagrożenie, on bardzo często pokazywał je na dużą skalę. Mm -hmm. Że erupcja nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. To o czym wspomniałaś, że pewne wydarzenie wojskowe doprowadzą do tego, że ta sytuacja tak się zaognia, że no, grozi nam Armagedon i to taki totalny, że jedynie bakterie mogą się uratować albo i nie. Więc to jest tego kalibru zagrożenie. I w tych powieściach wcześniejszych też bardzo często ten motyw wypływa. Oczywiście najczęściej w tych powieściach stricte naukowych, tak, kiedy mamy zarazę z kosmosu, czy jakąś no, nieopatrznie czy niedobrze przeprowadzone, nieuważnie, przepraszam, przeprowadzone badania naukowe, które doprowadzają do pewnego no, właśnie zagrożenia, niebezpieczeństwa. Więc myślę, że on idzie bardziej w tą stronę. Natomiast te takie może nie grozowe, ale takie właśnie bardziej dramatyczne momenty, to jednak działka Patersona, chociaż no, no ciężko powiedzieć. Naprawdę tutaj nie mam jakiegoś takiego e, z, złotej odpowiedzi, e, która mogłaby ewidentnie tak, zdefiniować, bo ciężko tutaj dokładnie wyczuć. Na pewno ta strona sensacyjna, no to jednak tutaj Paterson jest widoczny, bo nawet sama konstrukcja tych ostatnich rozdziałów jest zupełnie inna. Ja wiem, że ona musi być taka, no bo żeby było to tempo utrzymane, żeby to była akcja nabiera Odpowiedniego rozpędu, to te rozdziały muszą być krótsze. No, siłą rzeczy musimy się przenosić z miejsca na miejsce. Jestem absolutną więc... fanką tych krótkich rozdziałów, więc są bardzo dobrze fenomenalne. to się czytało. Ale z drugiej strony one też no, są zupełnie inaczej pisane. Tam są krótkie akapity, bez takich długich obrazów, bez długich opisów, więc tutaj łatwo jakby zdefiniować, kto za nimi stoi. Natomiast poszczególne sceny, chociażby właśnie ta scena z tym gliniarzem, ja wierzę, że to mógł tutaj jakby podpowiadać Crichton w swoich notatkach, no bo on oprócz tego, że pokazuje te wątki takie na skalę światową, to jednak też skupia się na człowieku, bo w tych pierwszych rozdziałach mamy bardzo dużo takich podpowiedzi, że dana erupcja właśnie spowodowała śmierć tylu i tylu osób, że miasto zostało zalane bądź nie zalane, że to nie jest tak, że wulkan mhm. wybucha i, i ludzie się ewakuują i to wszystko. Tam konkretnie wylicza, że ileś domów zostało zmiecionych, że tyle mieszkańców straciło dach nad głową, etc. Więc pewnie taka podpowiedź, że to pod koniec też muś, może wybrzmieć, czy powinno nawet wybrzmieć, żeby czytelnik też poczuł skalę taką nie ogólnoświatową, tylko żeby zrozumiał, że ta erupcja do, dotknie także takiego zwykłego człowieka. Więc myślę, że tutaj e, podpowiedzi krytona mhm. także miały miejsce. Dlatego powiem Ci, że ja do y, tej adaptacji, która no, jest już faktem, mimo możemy na nią wyczekiwać. Mam bardzo optymistyczne podejście, bo biorąc to wszystko, co tutaj do tej pory powiedzieliśmy o tej powieści, wierzę, że adaptacja przy dobrym scenariuszu ma, by, ma szansę na to, by być lepsza od tej książki, mhm. bo tutaj scenarzyści będą mogli sobie pozwolić na to, żeby pewne wątki, które w powieści nie wybrzmiewają, czy są ucięte, niedopowiedziane, że będą mieli tutaj szansę na to, aby w scenariuszu pozwolić im lepiej lepiej wybrzmieć, wybrzmieć, być może pewne rzeczy rozpisać, ale faktem jest to, że erupcja jest szalenie filmową powieścią. Mimo tej właśnie technologicznej warstwy, o której już wspomnieliśmy, opisowość, bogatość szczegółów, jakie dostajemy w kreacji tego świata, jest naprawdę oszałamiająca, więc nawet w momencie, kiedy w drugiej połowie to wszystko przyspiesza, mamy wrażenie że czegoś tutaj brakuje, to jednak dostajemy też takie sceny, które no trochę się w naszej wyobraźni rozrastają. Yy, mi się szalenie podobała na przykład ta scena, gdy dwójka naszych bohaterów ucieka mhm. przed lawą. Yy, może to brzmieć, brzmieć absurdalnie, dziwnie i niewiarygodnie, ale to jest opisane na tyle mięsiście i ekscytująco, że no czujesz te emocje, że kurde, żeby zdążyli to uciec, prawda? Bo... żeby nie zginęli. No, może właśnie się wydawać, że to jest takie zagrożenie opisywane przez krytona tak z góry. E, właśnie takie ogólne. Ale są momenty w tej powieści, które no, chwytają za serducho. Ja też no, nie chcę tutaj iść w spoilery, ale no, pewne wydarzenia, pewne Mm, pewne śmierci y, były dla mnie totalnym zakończeniem i to jest bardzo y, kriktonowy oh. zabieg, kiedy on troszeczkę jak Martin nie przyzwyczaja się do bohaterów, oh. więc... Y <laughs> więc zdarza się, że po prostu nagle kogoś kto wydaje się serce postacią ci zostaje bardzo ważną, tak? Tak, że bardzo ważne bardzo ważną postacią się wydaje i kibicujesz mu albo na przykład jakiemuś tam związkowi, nagle się okazuje, że on zdejmuje tą postać z planszy i idzie dalej. To on ma takie zagrywki, to zastanawiałem się w ogóle czy, czy do tego dojdzie, ale rzeczywiście ta książka potrafi chwytać za serce chociażby właśnie z ta scena z wodą, jak młodzi ludzie, chłopaki, nastolatki, uciekają przed wulkanem do wody i tam dosyć szczegółowo mamy po prostu obraz tego, Opis jak tego, oni, co się, dzieje. oni mm -hmm. się gotują właściwie. To, to jest coś, coś przerażającego. Ja z kolei chciałbym Ciebie zapytać, czy a propos tego przerażenia, tego całego finału, Ty czułaś czytając tą erupcję, czy byłaś w stanie jakby dostrzec, że takie zagrożenie może rzeczywiście istnieć, że taki wulkan może, może nie takie globalne, ale po prostu zagrożenie dla samej wyspy. Mm -hmm. Czy czułaś to napięcie związane z tą erupcją, czy tak już bardziej nie to do końca? To jest fantastyczne pytanie, ponieważ bardzo podobne sama <śmiech> chciałam ci zadać. Także trochę sobie przeczytaliśmy w myślach i to jest, yy, czekaj, po, odpowiem oczywiście naokoło, jak to mam w zwyczaju, yy, ale wydaje mi się, że to jest też taki faktor, który trochę broni samo zakończenie jako takie, które być może no, jest trochę niedogotowane, mogłoby być lepsze i tak dalej, i tak dalej. Ale mm -hmm. powiem ci, że ja w tym zawieszeniu akcji miałam duże ciarki na całym ciele. Na takiej zasadzie, że mm, przylepiliśmy plaster na szybko, na szybko, ale natura zawsze będzie mogła upomnieć się o swoje. Yy, więc yy, już tak stricte odpowiadając na Twoje pytanie. Totalnie czułam to napięcie, bo sam ten zabieg, czyli okraszania każdego rozdziału odliczaniem do erupcji robi naprawdę fajne tak, wrażenie. Tak. I czuć gorączkowość tych naukowców w próbie ocalenia świata, to jest naprawdę mocarne. Tym bardziej, że no tutaj też wchodzą takie typowo biurokracyjne przepychanki typu, nie wiem, ktoś mi nie pozwoli na coś, ktoś da podpis pod czymś i, i wszystko trafia, całe moje starania idą do kosza. Takie prozaiczne rzeczy bardzo mocno wpływały na decyzje naszych bohaterów, mm -hmm. więc to też nam nakręcało całą tą spiralę stresu. Więc czekajmy, rzeczywiście czekamy na ten wulkan. To jest duża, duża wartość tej powieści, że mimo tych jakichś niedociągnięć te emocje w związku z erupcją są odczuwalne. I nawet, wiesz, biorąc pod uwagę fakt, że ten finał być może hmm, tą erupcję traktuje, trochę po macoszemu, mówiąc brzydko, poza tymi opisami, które już przywołaliśmy, to mimo wszystko w tym finale jest taki moment takiej refleksji, czyli takiego y, skłonienia do zastanowienia się, y, czy my... Y, rzeczywiście mamy podstawy, żeby traktować siebie jako kogoś postawionego wyżej. Że natura jednak może być uśpiona, mogą pewne rzeczy mhm. zostać zatrzymane, ale to wszystko jest na jakiś czas. Więc powiem ci, że ja czytając mhm. fina, miałam takie wrażenie, że tam na samym końcu powinno być ciąg dalszy nastąpi, bo to jest taki klimat, słuchaj, tego Troszeczkę zakończenia, tak. że okej, okay, ocaliliśmy świat, mhm. ale Teraz. Dokładnie, na teraz, więc y, to jest mocne. Tym bardziej, że osiągnięte mm -hmm. no bardzo prostymi środkami. Tutaj nie ma jakiejś wyjątkowości, czy jakichś takich bardzo okrągłych, patetycznych opisów. Tylko to jest właśnie na, wygrane na tym wyciszeniu, że to jest taka cisza przed burzą. Uratowaliśmy świat, mhm. ale na ten moment i to wszystko może się powtórzyć w każdym miejscu na świecie. Nieważne, czy to będzie erupcja, czy jakikolwiek inny kataklizm. Mhm. Więc to też zachęciło mnie do sięgnięcia po kolejne pozycje Kryktona, taka właśnie ta świadomość autora, że natura jest bytem bardzo groźnym, że my się możemy zachwycać nad jej urokiem podziwiać dane miejsca, ale musimy pamiętać o sile, która w najpiękniejszych miejscach na świecie mhm. drzemie, prawda? No i tutaj właśnie to dostajemy. To przypomnienie, że Hawaje mogą być rajem na ziemi, ale rajem, który jest uśpiony, prawda? Więc mhm. to jest coś, co zostanie ze mną na długo, mimo wszystko po, po tej powieści. Ale wrócę tutaj teraz do ciebie, bo nie wiem, czy, czy, czy dobrze pamiętasz, tam, ale chyba wspominałeś przedtem, że dla ciebie zakończenie było no nie do końca, znaczy, że mogło być tak. lepsze. I zaraz do tego wrócę. Nawiążę jeszcze do tej natury. Okay, przez okay. Moment. To też jest coś dosyć mm -hmm. charakterystycznego dla twórczości Krytona, ponieważ on bardzo mocno, chociażby w Parku Jurajskim, też nas przestrzega przed tym, że my troszeczkę jesteśmy takim, taką drobinką Dokładnie. na naszej ziemi, która w każdym momencie może być zmieciona i nie możemy za bardzo ufać we własne możliwości. Jest taka piękna scena w Parku Jurajskim, Także w filmie bardzo mocno ona wybrzmiewa, kiedy ten cały profesor oprowadza naszych bohaterów i opowiada, jak to sprytnie tutaj doprowadzili do tego, że dinozaury w żaden sposób nie będą się rozmnażać bez jakiegoś tutaj, bez nadzoru. Natomiast pojawia się dr Ian, który prost twierdzi, że natura zawsze znajdzie wyjście Dokładnie. z tej sytuacji. Więc to nie ma czegoś takiego, że my możemy w jakikolwiek sposób kontrolować Naturę, bo po prostu jej się nie da, to jest za potężna siła i y, dla mnie to zagrożenie, które wybrzmiewa z tej książki ono, owszem, łączy się z erupcją, z tym takim zagrożeniem bardzo konkretnym, do czego ona doprowadzi, że może mm -hmm. po prostu załatwić nas na amend, mówiąc kolokwialnie i nie będziemy w stanie się po niej podnieść, ale też bardzo dużo miejsca w tej powieści zostało poświęcone właśnie takiemu machaniu palcem, przestrzeganiu czytelników przed tym, czego no, nie powinniśmy robić we współczesnym świecie, tak? czyli właśnie ufać technologii, ufać w jakiejś takiej um, własnym racją, że, że tylko nasza racja jest e, najmłodsza, tak. mówiąc <grym> mm -hmm. prost. I e, żebyśmy troszeczkę mieli takiej sobie pokory. Ja czytając tą książkę tak przed oczami, m, stawała mi sytuacja Nowego Orleanu, tak troszeczkę odbiegnę od tematu, e, który jest cały czas nękany przez huragany. Od lat 60. one się po prostu pojawiają cyklicznie. Wcześniej przed Katriną tak. największy ten huragan Miało miejsce w latach 60 i tam doprowadził też do wielkich spustoszeń, no i później władze odbudowując to miasto, wprowadziły jakieś tam sieć zabezpieczeń i wszystko było w porządku, każdy myślał, że jest dobrze przygotowane, że nic nikogo nie zaskoczy, etc. No a jak się okazało, Katrina pokazała, że tak wcale nie jest i, no i popełnione została masa błędów, które doprowadziły do katastrofy i tam jak ktoś się wczyta w temat, to zobaczy, że to są błędy rządu, tak? Odpowiedniej organizacji, odpowiedniej komunikacji i troszeczkę mam wrażenie, że Krykton w tej powieści też to podkreśla. Właśnie ten wątek wojskowy, te zagrożenie ze strony no, niedopatrzenia czegoś przez wojsko. Tutaj nie będziemy wchodzić Absolutnie. w spoilery. Mm -hmm. Więc ja tutaj czułem ten dreszczyk emocji, że to nie jest tak, że czytamy o zagrożeniu, które nie może mieć miejsca, że owszem, wulkan, może. Oczywiście. I tak. zastanawiasz się, czytając, sorry, wejdę ci słowo, czytając erupcję, zastanawiasz się, tak. kurde, o ilu rzeczach my nie wiemy, które mogą nam autentycznie zagrażać, prawda? Dokładnie tak. Naprawdę to możemy tak sobie rozmawiać, że to jest facet, który wymyślił dinozaury i zagrożenie. No owszem, nie może mieć miejsca, powiedzmy, jeżeli ktoś tak stricte siedzi w naukowej warstwie, naukowym świadku, ale na przykład w tej powieści Andromeda znaczy śmierć. No ja już jestem skłonny przyznać, że może się zdarzyć sytuacja, że wraz z meteorytem, który gdzieś tam wpadnie powiedzmy, nie wiem, jakiego, no, jakiekolwiek miejsce na Ziemi, przybędzie z kosmosu jakaś bakteria, tak, która po prostu no dziesiątkuje tak, ludzkość, tak. No, bo, no bo jesteśmy, no jednak jesteśmy drobinką, tak, i sądzenie, że nic nas nie rusza, jesteśmy na samym końcu tej e, drabiny ewolucyjnej, no to no, jest błędem, tak. Więc tutaj pod tym kątem ta książka naprawdę robiła na mnie duże wrażenie i pewnie będę o niej wspominał co jakiś czas. Na pewno zostanie ze mną na dłużej. A wracając do tego zakończenia, to co powiedziałeś, że ono jest troszeczkę takie po zrobione. Wydaje mi się, że z jednej strony mm -hmm. może to faktycznie tak jak sobie teraz myślę, ono zostało troszeczkę ucięte, ale teraz jak tak właśnie kombinuje, czy chciałbym dostać inne zakończenie. No bo w sumie, jakie ono mogło być? No, nie mogło doprowadzić to zakończenie do katastrofy. Nie mogło w żaden sposób też zakończyć się tak totalnie lajtowo i ono się nie kończy w ten sposób, ponieważ ten znak zapytania na końcu jest bardzo mocno wyczuwalny. Mhm. Więc myślę sobie, że to jest takie wypośrodkowanie bardzo dobre, które przestrzega nas przed przyszłością też właśnie pokazuje żebyśmy tych błędów podobnych nie popełniali, które miały miejsce w tej książce, w tej historii. I chyba właściwie tyle, jeżeli chodzi o to zakończenie. Nie chcę za bardzo iść, tak mm -hmm. jak mówię tutaj, w spoilery, bo tak. żeby też słuchacze mieli przyjemność z lektury, no Dokładnie, bo ewentualnie możemy sobie pogadać później w komentarzach dokładnie. na temat tego zakończenia. Ale tak jak mówię, myślę że, jest, myślę, że jest bardzo dobre i dobrze, że on w pewnym momencie się tak. po prostu ucina i, i właściwie tyle. No właśnie, bo samo zakończenie jako takie yy, uważam, że jest kompromisem między tym yy, co dostaliśmy, a co mogliśmy dostać, gdyby tę powieść miał możliwość dokończyć Krykton, bo mimo jakiegoś tego pośpiechu sam pośpiech w samym finale no jest okraszony jakimś tam hmm. ciężarem emocjonalnym. Bardzo. To nie jest coś dopisanego wiesz, na, na kawałku chusteczki, byle by było, tylko rzeczywiście no, gdzieś tam się nam klei z emocjonalnością, która wpisana jest w tę powieść, o której spokojnie moglibyśmy rozmawiać jeszcze kolejną godzinę, bo tutaj wątków jest bardzo dużo, ale też zależało mi na tym, aby ta rozmowa była taką syntezą tego, czym krypton jest, czym, czym ta powieść jest, żeby tutaj słuchaczy nie zanudzić, bo bardzo bym chciała już po pierwszej powieści, żeby świadomość istnienia tego faceta była jednak szerzej, czy, czy może bardziej powszechna, bo, no bo jednak stoi za kawałkiem kultury, która nas otacza. Więc może jeszcze tak już na finał, na finał takie y, bardzo szybkie pytanie. Czy uważasz, że erupcja może być dobrą książką na zaczęcie w ogóle przygody z tym autorem? Czy poleciłbyś może jeszcze jakąś inną obok erupcji? Jak to mhm. odbierasz? Wiesz co, myślę, że może być bardzo dobrą. Z racji tego, że jest troszeczkę taką książką kompromisową, jeżeli chodzi o powieści mhm. Crichtona, bo z jednej strony no, siłą rzeczy mamy Crichtona i Pattersona, więc troszeczkę dwa style ze sobą połączone, więc może się dla pewnej grupy czytelników ten styl drugi, bardziej dynamiczny, po prostu lepiej przyjąć no tak. i, i łatwiej tą powieść mogło po prostu przetrawić. Z drugiej strony, tak jak mówię, ona nie jest aż tak naukowa, jak to by mogło być w przypadku innych powieści, gdybyśmy sięgnęli chociażby właśnie porójczy Andromeda znaczy śmierć, że jest to też taka, jest wyważona, jeżeli chodzi o tą warstwę właśnie naukową i tą warstwę sensacyjną. To jest, to jest bardzo dobre. Wydaje mi się, że to jest, też dobre jest właśnie takie odliczanie do tytułowej erupcji, ponieważ ponieważ cały czas no, powoduje, że my troszeczkę jesteśmy tak... Nie możemy się doczekać, przynajmniej ja tak miałem, tego ciągu dalszego, tak, tak. że są powieści Kryktona, które się ciągną. Tutaj nie, nie czarujmy się, na przykład taka powieść Kongo, fantastyczna, ale ona ma bardzo du dużo tych opisów, które no, momentami mogą się kojarzyć z opisami, nie wiem, nadniemnym, przez które no, nie wszyscy jakby mogą przebrnąć. To może nie są opisy jakby przyrody, ale po prostu takie mm, ogólne Zarysy pewnej, no, pewnych cech charakterystycznych dla kontynentu afrykańskiego, tak ogólnie mówiąc. Więc wydaje mi się, że ta książka bardzo, tak pośrodku jest tej twórczości Krytona. Więc na początek, jak najbardziej... Czy to jest trochę taka synteza tak, tak, Troszeczkę tak. Ja bardzo bym chciał, żeby właśnie Wesper poszedł dalej i zaczął wydawać te wcześniejsze książki. Bardzo chciałbym, żeby pojawiła się książka. Powieść, ona się nazywa Ewolucja Andromedy. Napisał ją Daniel Wilson pod, pod nadzorem Sherry czyli żony Kryptona Sam Krypton nie zostawił tutaj notatek, ale to jest jakby rozwinięcie świata właśnie z powieści Andromeda znaczy śmierć, która sprawiła, że Krypton w ogóle za zaczął być rozpoznawalny, więc y, naprawdę bardzo, bardzo chciałbym, żeby y, tutaj popularność pisarza w Polsce rosła i żebyśmy dostawali kolejne jego powieści i jak najbardziej zachęcam wszystkich, żeby zaczęli od erupcji właśnie. Wesper, patrzymy Wam na ręce czekamy na kolejne pozycje. Myślę, że, że, że mamy to, że, że, że ta zachęta do sięgnięcia po erupcję jest dobrym zakończeniem naszej rozmowy, bo to jest rzeczywiście pozycja, która jaki był materiał źródłowy tej historii, to jest mimo wszystko kawałem ciekawej lektury, no bo tak jak już powiedzieliśmy, erupcja wyrosła tak naprawdę z luźnych notatek pozostawionych po, po autorze, które gdzieś tam zostały ubrane w historię, w historię która, no, powiedziałabym, że oferuje bardzo dużo różnych emocji i też jest takim ciekawym, myślę, sprawdzianem naszej takiej yy, czytelniczej uwagi, yy, na ile dajemy się przyciągnąć książce, a na ile bardzo łatwo gdzieś nam uwagą uciec od tego, co czytamy, bo rzeczywiście ten początek to jest taki hardcore dla kogoś, kto kriktona nie czytał. Yy, no, ale z słów Sylwka yy, można było wywnioskować, że, że autor ma jeszcze do zaoferowania yy, dużo, dużo ciekawych historii przeróżnych emocjonalnie gatunkowo, dlatego jeżeli ciekawi was on jako osoba, jako twórca, no to erupcja będzie dla was takim Kryptonem w pigułce, która pokaże z czym Kryptona się ije, mówiąc kolokwialnie. <gry> Także tutaj zakończę i serdecznie ci Sylwku podziękuję za dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą rozmowę. No i co? I mam nadzieję, że do zobaczenia w rozmowie o adaptacji erupcji Jak najbardziej, ja również dziękuję za dzisiejszą rozmowę Dziękuję słuchaczom, że dotrwali <laughs> Do końca i zachęcam Żeby podzielili się w komentarzach Jeżeli czytali erupcję Dokładnie, także dziękujemy I trzymajcie się, hej Cześć It's over